Rozdział 47. Amalikiasz przez zdradę, morderstwa i intrygi staje się królem lamanitów. Odstępcy od nefitów są bardziej niegodziwi i okrutniejsi niż lamanici. Powrócimy teraz do Amalikiasza i tych, którzy razem z nim uciekli w puszczę. Oto zabrał ich do kraju Nefi, do Lamanitów, których podburzył przeciwko Nefitom, aż król Lamanitów rozesłał po całym swym kraju obwieszczenie, że Lamanici mają się znowu zebrać, by walczyć z Nefitami. I gdy Lamanitom to obwieszczono, ogarnął ich wielki lęk, bali się sprzeciwić królowi i bali się także, że stracą życie, jeśli pójdą walczyć z Nefitami. I stało się, że większość z nich nie chciała usłuchać rozkazów króla. I król rozgniewał się z powodu ich nieposłuszeństwa, dlatego dał Amalikiaszowi dowództwo nad częścią swej armii, posłusznej jego rozkazom, i nakazał mu, aby poszedł i zmusił ich do wstąpienia do armii. I tego właśnie chciał Amalikiasz, gdyż będąc wyrafinowany w czynieniu zła, umyślił sobie zrzucić z króla Lamanitów. I gdy otrzymał dowództwo nad Lamanitami popierającymi króla, chciał także uzyskać poparcie tych, którzy odmówili posłuszeństwa królowi. Dlatego udał się do Onidach, dokąd zbiegli tamci Lamanici, dowiedziawszy się o nadejściu armii, gdyż przypuszczali, że zostaną zabici. Uciekli więc do Onidach, gdzie przechowywano broń. I wyznaczyli sobie króla i przywódcę, postanowiwszy, że nie poddadzą się i nie pójdą walczyć z Nefitami. I w przygotowaniu do bitwy zgromadzili się na szczycie góry zwanej Antipas, ale Amalikiasz nie zamierzał z nimi walczyć, jakkolwiek król mu nakazał, lecz chciał pozyskać ich dla siebie, stanąć na ich czele, zrzucić z króla i przejąć królestwo. I stało się, że nakazał swej armii rozbić namioty w dolinie w pobliżu góry Antipas. A gdy nadeszła noc, wysłał na górę Antipas tajnego posła, aby Lechonti, przywódca tych, którzy tam byli, zszedł do stóp góry, by z nim pomówić. I gdy Lechonti otrzymał to posłanie, nie odważył się zejść do stóp góry. I Amalikiarz posłał po niego po raz drugi, chcąc, aby zszedł. Ale i tym razem Lechonti nie chciał się na to zgodzić. I Amalikiarz posłał po niego po raz trzeci. I gdy Amalikiarz zobaczył, że nie może przekonać Lechontiego, aby zszedł z góry, poszedł na tę górę, zatrzymał się w pobliżu obozowiska Lechontiego i po raz czwarty wysłał do Lechontiego posła, aby Lechonti przyszedł do niego i zabrał ze sobą swoją straż. I gdy Lechonti przyszedł do niego ze swoją strażą, Amalikiasz powiedział mu, aby w nocy zszedł z góry ze swoją armią i otoczył obozowisko tych, nad którymi król dał mu dowództwo, a wyda ich w ręce Lechontiego, jeśli Lechonti uczyni go, Amalikiasza, swoim zastępcą w dowodzeniu całą armią. I stało się, że Lechonti zszedł ze swoimi ludźmi i otoczył armię Amalikiasza, gdy więc przebudzili się rano, byli otoczeni przez armię Lechontiego. I gdy zobaczyli, że są otoczeni, prosili Amalikiasza, aby pozwolił im przystać do swoich braci, żeby nie zostali zabici. I tego właśnie Amalikiasz pragnął. I stało się, że wbrew nakazom króla poddał jego armię, a uczynił to, aby dopiąć swych zamiarów zrzucenia króla z tronu. I było zwyczajem Lamanitów, że w wypadku śmierci naczelnego dowódcy wyznaczali na jego miejsce jego zastępcę. I stało się, że Amalikiasz nakazał jednemu ze swych sług, aby dawkował truciznę Lechontiemu, aż umarł. Gdy Lechonti umarł, Lamanici wyznaczyli Amalikiasza na swego przywódcę i naczelnego dowódcę armii. I stało się, że Amalikiasz pomaszerował ze swoją armią, osiągnąwszy czego pragnął do Nefi, które było największym miastem w kraju Nefi. I król wyszedł mu naprzeciw ze swymi strażami, uważając, że Amalikiasz, wypełniając jego rozkazy zebrał tak wielką armię, aby pójść walczyć z Nefitami. Ale gdy król wyszedł na spotkanie, Amalikiasz nakazał swym sługom pójść naprzeciw króla. I pokłonili mu się, jak gdyby chcieli złożyć mu hołd I stało się, że król wyciągnął do nich rękę, aby ich podnieść Co było zwyczajem lamanitów i oznaczało pokój A przejęli ten zwyczaj od nefitów I stało się, że gdy podniósł pierwszego z ziemi Ugodził on króla sztyletem w serce i król padł na ziemię I słudzy króla uciekli w popłochu, a słudzy Amalikiasza podnieśli krzyk Słudzy króla ugodzili króla sztyletem w serce On upadł, a oni uciekli Chodźcie i przekonajcie się I Amalikiasz nakazał swym żołnierzom Aby pomaszerowali zobaczyć, co się stało królowi I gdy przyszli na miejsce I znaleźli króla leżącego we krwi Amalikiasz udał gniew i zawołał Kto kocha króla, niech wystąpi I ściga jego sługi, aby ponieśli śmierć I stało się, że wszyscy, którzy kochali króla gdy usłyszeli te słowa, ścigali sługi króla. I gdy słudzy króla zobaczyli ścigającą ich armię, przerazili się i uciekli w puszczę, aż doszli do kraju Zarachemla i tam przyłączyli się do Ammonitów. A ścigająca ich armia wróciła z niczym. I tak Amalikiarz swym podstępem podbił serce tego ludu. I następnego dnia wszedł ze swoją armią i zajął miasto Nefi. I królowa dowiedziała się o zabiciu króla od posła, którego wysłał do niej Amalikiasz. I powiedział on jej, że król został zabity przez swe sługi i że Amalikiasz ścigał ich ze swoją armią, ale na próżno, gdyż udało im się uciec. Gdy więc królowa otrzymała tę wiadomość, posłała do Amalikjasza, prosząc go, aby oszczędził mieszkańców miasta, a także aby przyszedł do niej, przyprowadzając ze sobą świadków, którzy by świadczyli o śmierci króla. I stało się, że Amalikiasz zabrał ze sobą tego samego sługę, który zabił króla i wszystkich, którzy z nim byli i poszedł na miejsce, gdzie królowa siedziała na tronie. I wszyscy oni świadczyli, że król został zabity przez swe własne sługi Mówili również, oto jego słudzy zbiegli Czyż nie jest to dowodem przeciwko nim? I tak wytłumaczyli królowej śmierć króla I stało się, że Malikiarz zdobył przychylność królowej i wziął ją za żonę I tak przez swą zdradę i z pomocą podstępnych sług zdobył królestwo I został uznany za króla w całym kraju Pośród wszystkich ludów Lamanitów, w skład których wchodzili Lamanici, Lemuelici, Ismaelici i ci, którzy odstąpili od Nefitów od czasu panowania Nefiego do teraz. I odstępcy ci mieli przedtem te same nauki i wiedzieli to samo, co Nefici, gdyż nauczano ich tego samego o Panu, a mimo to... I dziwne, że tak się działo, wkrótce po swym odejściu od nefitów stawali się ludźmi o twardych sercach, nieczułymi na wyrzuty sumienia, dzikszymi i okrutniejszymi niż sami lamanici i przyjmowali tradycje lamanitów, oddając się próżniactwu i wszelkiej rozpuście, zupełnie zapominając o Panu, swym Bogu.